radiowego magazynu posiadłość. Wiadomości z rynku nieruchomości. Spodziewany wzrost sprzedaży domów w 2016 roku. Rynek realnościowy szykuje się do jeszcze większego ożywienia w 2016 roku. Główny ekonomista Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami spodziewa się w 2016 roku łącznego wzrostu sprzedaży nowych i istniejących domów do 6 250 tysięcy. Przemawiając na corocznej konferencji i expo Realtors w San Diego stwierdził on, iż oczekuje również, że w przyszłym roku liczba nowych budów osiągnie prawie 1,5 miliona. Ma on jednak jeszcze lepszą wiadomość dla właścicieli domów. Jego zdaniem aprecjacja wartości nieruchomości podniesie się o 5%. Przegląd zasad dotyczących udzielania kredytów na kondomienia przez FHA. Czy kiedykolwiek starały się o pożyczkę wspieraną przez Federalną Agencję Mieszkaniową na zakup kondominium? Jeśli tak, to wiesz, że to trudne. Jednak agencja ogłosiła, iż planuje gruntowny przegląd swoich zasad wspierania kredytów hipotecznych dla tego rodzaju nieruchomości. Internetowy serwis informacyjny donosi, iż FHA zgadza się ze Związkiem Realnościowców, że niektóre przepisy agencji rządowej utrudniają potencjalnym nabywcom kondominiów uzyskanie kredytów hipotecznych. FHA zgadza się usprawnić proces, który zatwierdza przyznawanie pożyczek hipotecznych wspieranych przez agencję na zakup tych mieszkań. Zdaniem prezesa Związku Realnościowców, który rozmawiał w zeszłym tygodniu z Real Estate Today w San Diego, nowy proces pomoże wszystkim. FHA dokona przeglądu zasad w zakresie ponownej certyfikacji budynków, które niegdyś zostały zatwierdzone przez agencję, wymogów dotyczących zajmowania nieruchomości przez właścicieli oraz limitów ubezpieczeń. Mniejsza liczba dostępnych rzeczoznawców. Mniejsza liczba dostępnych domów na sprzedaż powstrzymuje ożywienie rynku nieruchomości przed osiągnięciem pełnego potencjału. Dodatkowo na horyzoncie pojawił się nowy i zupełnie inny rodzaj niedoboru, a chodzi tu o niedobór rzeczoznawców. Zdaniem portalu finansowego MarketWatch spadek liczby rzeczoznawców może prowadzić do opóźnień, wyższych opłat i spadku jakości wycen. Powołując się na dane Appraisal Institute, MarketWatch donosi, iż liczba rzeczoznawców nieruchomości spadła o 20% od 2007 roku. Serwis przewiduje także coroczny 3% spadek w ciągu kolejnych 10 lat. Proces certyfikacji rzeczoznawców stał się trudniejszy i bardziej czasochłodny, spowalniając tym samym wejście nowych specjalistów do branży. Tymczasem wydaje się, iż obecna grupa rzeczoznawców jest wiekowo starsza i zbliża się do osiągnięcia wieku emerytalnego. Rezerwa Federalna. Boom realnościowy oparty na solidnych podstawach. Nowe badanie, przeprowadzone przez Zarząd Rezerwy Federalnej w San Francisco, pokazuje, że wzrosty, jakich doświadczamy na rynku nieruchomości, oparte są na solidnych fundamentach gospodarczych. W przeciwieństwie do bańki realnościowej sprzed siedmiu lat. Zdaniem Market Watch, ekonomiści rezerwy federalnej odkryli istotne różnice pomiędzy tym, jak było kiedyś i tym, co ma miejsce teraz. Główną rolę odgrywają tu dwa istotne czynniki. Po pierwsze, Zadłużenie hipoteczne właścicieli domów w stosunku do ich dochodów jest niższe, a to oznacza, że bardziej ich stać na swoje domy. Po drugie, koszt zakupu i koszt wynajmu pozostają na względnie równym poziomie. To z kolei oznacza, że ceny domów nie są wywindowane na astronomiczne poziomy przekraczające ich prawdziwą wartość, co miało miejsce prawie dekadę temu.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 I magazynu osiadłość. Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna.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 Oferty FISBO, czyli For Sale by Owner, niekorzystne dla sprzedających. Na sprzedających, którzy zdecydują się samodzielnie sprzedać swoje domy, aby zaoszczędzić w ten sposób na prowizji Agencji Nieruchomości, może czekać niemiła niespodzianka. Osoby, które wybierają sprzedaż przez właściciela, inaczej FISBO, czyli For Sale by Owner, szybko przekonują się, jak wiele pracy to wymaga. Jak wynika z profilu kupujących i sprzedających w 2015 roku przygotowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Pośredników Handlu Nieruchomościami, sprzedający, którzy nie korzystali z usług agenta nieruchomości musieli m.in. przygotować szyldy informacyjne, zamieścić oferty sprzedaży swoich domów na dedykowanych stronach internetowych, wykupić ogłoszenia, postarać się zwiększyć świadomość poprzez tzw. pocztę pantoflową, wykreować obecność w mediach społecznościowych i zorganizować dzień otwartych drzwi nie wspominając już o znacznie wyższych opłatach za obsługę prawną transakcji spowodowaną tym, że prawnicy muszą przejmować na siebie lwią część obowiązków agenta realnościowego. Jednakże w ostatecznym rozrachunku wiadomość nie jest dobra. Domy sprzedawane bez pośrednika sprzedają się średnio za 40 tysięcy dolarów mniej niż te sprzedawane przez pośredników nieruchomości. Być może dlatego odsetek transakcji FISBO zmniejszył się z 14% wszystkich sprzedaży w 2014 roku do 8% obecnie, co stanowi najniższy poziom, od kiedy rozpoczęto śledzenie danych w 1981 roku. Wzrost liczby przejęć w październiku ponad 48 tysięcy nieruchomości zostało poddanych procesowi konfiskaty. Z danych Realty Track, firmy zajmujące się zbieraniem i analizą informacji o rynku nieruchomości, wynika, iż stanowi to 12% skok w górę w porównaniu do września i największy wzrost w ujęciu miesiąc do miesiąca od sierpnia 2011 roku. Jednak zdaniem rzecznika tej firmy, duży wzrost liczby przejęć może być mylący, ponieważ sytuacja ta dotyczy głównie Florydy, Illinois i New Jersey czyli stanów, gdzie znacznie dłużej niż w innych stanach trwa postępowanie egzekucyjne. Jak twierdzi, większość przejęć na tych rynkach, które widzimy teraz, w rzeczywistości rozpoczęła się 3 lata temu. Jeśli spojrzeć na dane w tym zakresie w ujęciu rok do roku, to zauważymy, że tak naprawdę wskaźniki te spadły o 14% od października 2014 roku. Nabywcy z pokolenia milenium. Gazeta The Dallas Morning News informuje, iż mileniowcy to obecnie największa pojedyncza grupa wiekowa nabywców domów. Młodzi dorośli w wieku od 20 do 35 lat stanowią obecnie 30% wszystkich kupujących. Jednak pokolenie to napotyka pewne problemy. Jak wynika z danych Związku Realnościowców, ponad 40% początkujących nabywców obarczonych jest zadłużeniem z tytułu kredytu studenckiego wynoszącym średnio 25 tysięcy dolarów. A więc jak tym młodym kupującym udaje się kupić dom, podczas gdy nadal spłacają swoje kredyty studenckie? Reporterka zajmująca się sprawami konsumentów CNBC wyjaśniła tę kwestie na kanale NBC News. Najnowsze badanie przeprowadzone przez Związek Realnościowców pokazuje, iż ponad 90% z 87 milionów osób z pokolenia milenium w Ameryce wierzy, że posiadanie domu na własność to dobra inwestycja. Rosnące rankingi kredytodawców z najnowszego badania przeprowadzonego przez J.D. Power wynika, iż konsumenci czują, że otrzymują lepsze informacje od swoich kredytodawców. Jednak zdaniem czasopisma branżowego National Mortgage News, prawdziwym kluczem do satysfakcji kredytobiorców jest szybkość. Kredytobiorcy, którzy zamykali transakcje zaciągania kredytu hipotecznego w ciągu 30 dni lub krócej, dali swoim kredytodawcom średnio więcej niż 850 punktów na 1000 możliwych. Z kolei Średnia ilość punktów przydzielana przez kredytobiorców, którzy rozliczyli transakcje w ciągu 31 do 60 dni, wynosi poniżej 800 punktów.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 radiowego magazynu posiadłość wiadomości z rynku nieruchomości najlepsze rynki dla weteranów jakie są najlepsze miasta do życia dla weteranów wallet hub serwis internetowy zajmujący się doradztwem finansowym przeanalizował 100 największych miast w kraju by odpowiedzieć na to pytanie Patrząc na takie czynniki jak dostępność miejsc pracy wymagających doświadczenia zawodowego wyniesionego z wojska, przystępność cenowa domów, populacja weteranów, dostępność świadczeń i ośrodków zdrowia dla kombatantów, WalletHub wytypowało trzy najpopularniejsze miasta w kraju dla weteranów. Trzecie miejsce zajmuje RYLAJ w Karolinie Północnej. Na drugiej pozycji znalazło się Scottsdale w Arizonie, a najbardziej przyjaznym miastem jest Irwin w Kalifornii, które uplasowało się na pierwszym miejscu w rankingu ze względu na najwyższy wzrost dochodów i najniższy procent weteranów żyjących w ubóstwie. W Stanach Zjednoczonych mieszka ponad 21 milionów weteranów. FHA zaprzecza kolejnej obniżce składki na ubezpieczenia hipoteczne. Krążą pogłoski, iż Federalna Agencja Mieszkaniowa może planować obniżenie składek na ubezpieczenie kredytów hipotecznych. Czasopismo branżowe National Mortgage News po raz pierwszy od czasu bańki realnościowej donosi, że środki jakimi dysponuje FHA są ponad ich wymagane minimum. To wywołało spekulację, że FHA może po raz kolejny obniżyć koszty ubezpieczenia kredytów hipotecznych dla kredytobiorców, którzy wnoszą przy zakupie domu wkład własny poniżej 20%. Ubezpieczenie kredytu hipotecznego ma chronić kredytodawców przed zaległościami płatniczymi ze strony kredytobiorców z niskim wkładem własnym, którzy nie mają dużego kapitału własnego. Przeciwnicy obniżki twierdzą, że jest na to zbyt wcześnie po tym, jak FHA zmniejszyło w lutym koszt składek dla konsumentów. Rynek nieruchomości popiera odwrotne posunięcie, mówiąc, że FHA powinno przywrócić cenę składek do poziomu sprzed recesji, aby domy stały się bardziej przystępne cenowo dla kupujących, osiągających niskie i średnie dochody. Tymczasem FHA mówi, że to wszystko tylko plotki i nic więcej i że nie planuje redukcji składek na ubezpieczenia kredytów hipotecznych. Uwaga poszukujący domów na północno-zachodniej stronie miasta i na przedmieściach. Posiadamy szeroki wybór mieszkań prywatnych,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 Chcę kupić dom. Hmm, lecz gdzie? Już wiem! www.posiadłość.com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 847-647-4000 847-647-4000 W internecie posiadłość.com Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Boże Narodzenie. Kiedyś i teraz. Bieżący tydzień oficjalnie rozpoczyna okres świąteczny wypełniony spotkaniami z przyjaciółmi i rodzinami, wesołą świąteczną atmosferą, gotowaniem, pieczeniem i dekorowaniem. Pomyśleliśmy, że dobrze by było zakończyć dzisiejszy program fascynującym raportem na temat Świąt Bożego Narodzenia. Zdajemy sobie sprawę oczywiście, że wiele różnych wyznań obchodzi swoje święta w najbliższych miesiącach. Jednak to badanie przeprowadzone przez P.E.W. Research Center dotyczy tylko Bożego Narodzenia i tego, jak nasze nastawienie do tego święta zmieniło się od czasu, gdy byliśmy dziećmi, do teraz, kiedy jesteśmy dorośli. Uznaliśmy to za bardzo ciekawy temat i mamy nadzieję, że Was również zainteresuje. Badacze z P.E.W. Research Center przeprowadzili ankietę wśród 2000 osób i stwierdzili nas, na jej podstawie, że 92% Amerykanów obchodzi Boże Narodzenie, a 86% planuje spotkanie z przyjaciółmi i rodziną w Wigilię, Dzień Bożego Narodzenia, lub w oba te dni. Kiedy byliśmy dziećmi, 91% osób odpowiedziało, że w święta spotyka się z przyjaciółmi i rodziną. Sposób, w jaki ludzie postrzegają Boże Narodzenie, zmienił się nieco na przestrzeni tych lat. Dzisiaj dla około połowy tych osób Boże Narodzenie jest głównie świętem religijnym, podczas gdy jedna trzecia traktuje je jako wydarzenie bardziej kulturowe. Dla wielu ludzi, szczególnie dla młodego pokolenia, Boże Narodzenie stało się świętem, w którym chodzi bardziej o dom i rodzinę. Podczas gdy większość Amerykanów nadal planuje udział w bożonarodzeniowym nabożeństwie, to i tak jest to spadek w porównaniu do ponad dwóch trzecich ankietowanych, którzy mówią, że uczestniczyli w świątecznej mszy jako dzieci. Sondaż Pew zagłębił się w to, co co Amerykanie lubią i czego nie lubią w odniesieniu do świąt Bożego Narodzenia. W przeważającej mierze badanie pokazuje, że większość Amerykanów najbardziej nie może się doczekać spotkania z rodziną i przyjaciółmi. Nawet wśród tych, którzy twierdzą, że nie obchodzą tego święta, ponad połowa mówi, iż mimo wszystko spotka się z rodziną lub przyjaciółmi w Boże Narodzenie lub Wigilię. To, czego nie lubimy, jeśli chodzi o sezon świąteczny, to jego komercjalizacja, wysoki koszt i tłumy w centrach handlowych. Skupienie się na znajomych, rodzinie i domu jest widoczne w różnych wynikach sondażu. Na przykład 86% osób planuje kupić prezenty dla rodziny i przyjaciół, co stanowi jedynie niewielki spadek z 89% osób, które wymieniły się prezentami w dzieciństwie. Bożonarodzeniowe dekoracje są nadal ważne dla większości osób. Prawie 8 na 10 ankietowanych twierdzi, że planuje mieć choinkę. Nawet wśród tych, którzy nie są związani z żadną religią, 73% twierdzi, że planuje w tym roku zakup świątecznego drzewka. Kolejną wielką tradycją związaną z Bożym Narodzeniem oprócz dekorowania jest pieczenie ciasteczek, chleba, ciast i innych smakołyków lub przygotowywanie świątecznych rękodzieł, w co wkładamy dużo serca i miłości. Badanie P.E.W. wykazało, że prawie 60% Amerykanów planuje obdarować najbliższych samodzielnie wykonanymi prezentami, w tym wypiekami i rękodziełami. Jednak w tej kwestii widoczna jest różnica płci. Podczas gdy dwie trzecie kobiet planuje przygotować domowe prezenty, tylko nieco ponad połowa mężczyzn obierze tę samą drogę. Piekąc różne smakołiki dla przyjaciół i rodziny, nie można zapomnieć o pysznościach dla świętego Mikołaja. Prawie trzy czwarte osób mówi, że Mikołaj odwiedzał ich dom, kiedy byli dziećmi, ale niestety tylko 31% osób twierdzi, że święty Mikołaj przyjdzie do ich domu w nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Okej, okay. ludzie dorastają to zrozumiałe, jednak rozmawiając z dorosłymi, którzy mają dzieci poniżej 18 roku życia, 50% twierdzi, że święty Mikołaj odwiedzi ich dom w najbliższe święta. Statystyki są fascynujące. 22% ludzi, którzy nie mają dzieci w swoim gospodarstwie domowym spodziewa się znaleźć pod drzewkiem prezent od Mikołaja. Jak wynika z badania P.I.W., kultywowanie innej popularnej tradycji, wysyłania kartek świątecznych jest ciągle popularne. Pamiętacie wspólne zasiadanie przy stole kuchennym, wypisywanie kartek, adresowanie kopert i naklejanie znaczków? 81% osób twierdzi, że wysyłanie kartek było w ich dzieciństwie rodzinną tradycją. W dobie poczty elektronicznej, komunikatorów i FaceTime liczba ta nieco zmalała, ale mniej niż się wydaje. 65% Amerykanów planuje wysłać w tym roku kartki. I tu znowu miłe zaskoczenie. Podczas gdy PEW Research Center analizowało tylko Boże Narodzenie, to pojawiła się kwestia, która dotyczy świąt wszystkich wyznań. Chodzi o wspomnienia i o to, jak pamiętamy, święta przez te lata. Oczywiście wiele z tych wspomnień koncentruje się na rodzinie, przyjaciołach i domu, w którym mieszkaliście. I niepotrzebna jest nam ankieta, aby to wiedzieć. Niektóre z najlepszych i najcenniejszych wspomnień z naszego życia związanych jest z domem – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Mamy nadzieję, że wraz z rozpoczęciem tegorocznego sezonu świątecznego będziecie mieć szansę stworzyć nowe wspomnienia w tym cudownym miejscu, które nazywacie domem